Przeżywamy rekolekcje sychar, rekolekcje dla małżonków, którzy nieraz są w trudnej sytuacji, mają wiele pytań, wątpliwości. Najpierw może pytanie o same rekolekcje, czy są nam potrzebne. Tak, bo nie jesteśmy Bogiem, bo nikt z nas nie jest doskonały, nikt z nas nie potrafi sobie zawsze w życiu świetnie poradzić. Mamy wątpliwości, niepokoje, trudności, czasami błądzimy, szukamy po omacku rozwiązań i dlatego rekolekcje są potrzebne. Także te rekolekcje sycharowskie. Jaka może być koncepcja rekolekcji? No Różna, bo różni są duszpasterze, różne są potrzeby. I na przykład jedna z koncepcji może być taka, że zastanawiamy się nad grzechami, omawiamy różne grzechy, ale mówiąc uśmiechem byłaby to promocja grzechów, reklama grzechów. I ktoś mógłby się do takich grzechów zaciekawić nawet, żeby je spróbować. Więc tutaj nie będzie mowy o, o grzechach i nie będzie takiej ukrytej reklamy grzechów. Inna koncepcja to może być taka, że moralizujemy, straszymy tych, którzy błądzą, straszymy samych siebie że jak będziemy źle żyć, to pójdziemy do piekła. No ale to też jest koncepcja, która nie umacnia. A rekolekcje powinny umacniać. Więc tutaj popatrzymy na to, co jest dobre. Na miłość, której nas Bóg uczy i którą nas obdarza. Więc rekolekcje, które są zgodne z duchem Ewangelii, to rekolekcje, w których oddychamy Bogiem, Jego obecnością, Jego prawdą o nas i Jego miłością do nas. I mam nadzieję, że te rekolekcje takie będą. I w tych rekolekcjach Popatrzmy na początek, właśnie na początek historii ludzkości. Jak to się wszystko zaczęło? Każdy z nas ma swoją historię, jesteśmy w którymś momencie historii nieraz bardzo skomplikowanej i nieraz bolesnej, więc popatrzmy, jak to się cała ta historia ludzkości zaczęła. Otóż zaczęła się od tego, że Pan Bóg postanowił się podzielić swoją miłością z nami, postanowił nas stworzyć. Nas, ludzi podobnych do siebie, najbardziej niezwykłych na tej Ziemi stworzyć nas, postanowił na swój obraz i podobieństwo. Ludzi, którzy są w stanie przyjąć miłość i kochać. I co powiedział w pierwszym komentarzu na nasz temat? Otóż powiedział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre, więc, a, a my już w sposób szczególny bardzo dobrzy, bo stworzeni, powtórzę, na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością i doskonałością, więc my jesteśmy szczytem dobrego stworzenia. Natomiast Bóg ostrzega nas na początku historii, że jest jedna rzecz zła. Mianowicie zła jest samotność człowieka, osamotnienie, mówiąc jeszcze mocniej. Dlaczego? Bo Bóg nie jest samotny. Bóg jest wspólnotą osób, jak się okazuje, dzięki pełni objawienia w Chrystusie. Jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jest wspólnotą osób, które łączy i jedna miłość, jedna wolność, jedna mądrość, właśnie we wspólnocie osób. Bóg nie jest samotny, bo ten, który jest miłością, jest też wspólnotą, jak nam to objawił w swoim Synu Najpełniej. I w związku z tym my, stworzenie Jego obraz i podobieństwo, też nie jesteśmy powołani do samotności, tylko do bycia we wspólnocie. A więc pierwszym złem jest samotność człowieka. I Bóg wyjaśnia, co jest pierwszym dobrem. Nie tylko robi diagnozę, co jest złe, ale też daje lekarstwo na to zagrażające nam zło, na tą samotność, która zagraża. Otóż dobrym jest małżeństwo i rodzina. Dlatego to jest pierwsza podpowiedź Boga do człowieka. Adamie i Ewo, Adamie i Ewo wszystkich czasów, bądźcie płodni i roznażajcie się. Płodność była błogosławieństwem tylko w małżeństwie. Żydzi do tego stopnia o tym byli przekonani i pewni tego, że nawet cudzołożnych ludzi kamienowali, przynajmniej kobiety, jednostronnie. To jest inna historia. A więc dla czytelnika Biblii było jasne, jeżeli Bóg mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, to on najpierw mówi, bądźcie małżonkami. Czyli mówiąc to współczesnym językiem, to pierwsze polecenie można, można tak wyrazić. Kobiety i mężczyzno wszystkich czasów. Tak bardzo pokochajcie siebie, żebyście chcieli być ze sobą na zawsze, i żebyście pragnęli mieć ze sobą dzieci. Więc małżeństwo i rodzina. To jest pierwsze powołanie. Bóg nie stwierdził na początku, że złe to jest grzeszenie, czy złe jest umieranie, choćby doczesne, tylko złem jest samotność. I warto tu jeszcze dodać, że kiedy mówi Bóg, że samotność jest zła? Wtedy, kiedy Adam był zaprzyjaźniony z Bogiem, kiedy był w raju, jeszcze nie było grzechu pierworodnego, nie było ucieczki przed Bogiem, chowania się przed Bogiem. Więc Adam żył zaprzyjaźniony z Bogiem i można powiedzieć, Bóg z całą pokorą stwierdza, że nawet człowiekowi zaprzyjaźnionemu z Bogiem nie jest dobrze, jeśli obok nie ma drugiego człowieka. I to człowieka drugiej płci konkretnie. Więc Adamowi zaprzyjaźnionemu z Bogiem, powtarzam, brakowało jeszcze kobiety. Brakowało przyjaźni ludzkiej, z osobą drugiej płci. I dlatego Bóg stwarza kobietę, żeby Adam już nie był samotny. Ale Adam nie będzie samotny nie automatycznie, kiedy się pojawi kobieta, tylko kiedy ją pokocha, a ona jego. I to kiedy tak bardzo się pokochają, że będą chcieli być ze sobą na zawsze i że będą chcieli mieć ze sobą, powtórzyć dzieci. I to było jedyne powołanie, jakie istniało przed grzechem pierworodnym. I byłoby jedyne do tej pory, gdyby ludzie nie zgrzeszyli. Natomiast po grzechu pierworodnym małżonkowie i rodzice zaczęli mieć problemy. Problemy z małżeństwem, z rodziną, problemy zaczęli mieć też rodzeństwo, bracia, potem i siostry. Kain zabija Abla, symbol wielkich problemów w małżeństwie i rodzinie. I wtedy pojawiło się drugie zło oprócz samotności, mianowicie złe więzi. Te złe więzi mogą być złe nawet w małżeństwie i rodzinie, czyli tam, gdzie powinny być najlepsze więzi. I dlatego Bóg zaczął powoływać nielicznych ludzi na świadków swoich, żeby przypominali małżonkom i rodzicom, do czego są powołani. I tych nielicznych nazywamy księżmi. Dawniej byli to prorocy, w Stanom Testamencie, potem plemię kapłanów, lewici, a w Nowym Testamencie to są kapłani. Po co są kapłani? Po co Bóg powołuje kapłanów? Po to, żeby... Pomagali ludziom tej ziemi świeckim, zwłaszcza małżonkom i rodzicom, bo każdy świecki jest powołany do małżeństwa i rodziny, żeby pomagali w pięknym wypełnianiu przysięgi małżeńskiej. Żeby byli coraz lepszymi małżonkami, coraz dojrzalszymi rodzicami swoich dzieci. To jest sens kapłaństwa. Jezus od rana do wieczora troszczył się o małżeństwa i rodziny. Pierwszego cudu dokonał dla nowożeńców, mówił, uczył kobiety i mężczyzn wielkiej miłości, wyjaśnił zasady małżeńskie, opuści mężczyzna, tak samo opuści kobieta swoich bliskich, zwiąże się ze swoim mężem czy on ze swoją żoną i będą jednym ciałem. I co Bóg złączy, człowiek nie roz, niech nie rozdziela. A jeżeli Mojżesz pozwolił na, na rozwody, to Jezus wyjaśnia, przez zatwardziałość dla waszych serc, dawniej tak nie było, w zamyśle Boga tak nie było. A więc Jezus Cały czas pomagał ludziom tej ziemi, by zakładali szczęśliwe małżeństwa i rodziny. I my, księża, jesteśmy powołani, by naśladować Jezusa. Ksiądz to ktoś, kto od rana do wieczora troszy się o małżeństwa i rodziny. I pomaga małżonkom i rodzicom wypełniać ich powołanie z miłością, mądrością. A dzieciom i młodzieży pomaga w dorastaniu do małżeństwa i rodziny. Ale nie czyni tego kosztem własnej żony i własnych dzieci. I stąd piękno celibatu. Żebym ja, ksiądz, mógł pogodnie od świtu do nocy, jak trzeba, pomagać małżonkom i rodzicom i młodzieży, obcym ludziom, by byli szczęśliwi w małżeństwach i rodzinach, ale żebym tego nie czynił kosztem własnej żony i własnych dzieci. Bo to było okropne. Im bardziej bym pomagał obcym, tym bardziej bym przywdził żonę i dzieci. A więc celibat i bezżeństwo księży nie wynika z lekceważenia małżeństwa. Przeciwnie, dokładnie odwrotnie wynika z takiego szacunku dla małżeństwa, z takiej świadomości, że małżeństwo wymaga wyłączności, odkąd zawiera małżeństwo, ma być dla żony i dzieci, albo żona dla męża i dzieci i dla nikogo innego. Otóż z tego szacunku do małżeństwa i do obowiązania małżeńskiego wynika właśnie celibat. Jeżeli jak chcę pogodnie od rana do wieczora być dla obcych, z miłością, pomagać im w ich małżeństwach i rodzinach, to nie mogę robić tego kosztem mojego małżeństwa i rodziny, bo to byłoby przecież bezsensowne. I dlatego piękno celibatu, tu warto wyjaśnić, że to nie jest tak, że Kościół kiedyś tam wprowadził, jak to niektórzy mówią tysiąc lat temu, celibat, żeby majątki kościelne łączyć, żeby coś tam... Otóż nigdy Kościół ani nie wnosił, ani nie znosił celibatu. Celibat był zawsze, bo celi, istotą celibatu jest to, że po święceniach kapłańskich nie ma małżeństwa. Po święceniach. Kościół katolicki święci obecnie tylko kawalerów, może zacząć święcić jak dawniej y, także żonatych, ale po święceniach kapłańskich nie będzie mógł ksiądz zawrzeć małżeństwa, bo to jest istota celibatu. Także u prawosławnych y, kandydaci na kapłanów mogą się żenić przed święceniami kapłańskimi, po święceniach kapłańskich już nie, jeśli umrze żona, z którą się ten kapłan pobrał wcześniej, zanim był kapłanem, to on się drugi raz nie może żenić. Także kapłan pra pra prawosławny. A więc, nawet w kościele prawosławnym jest respektowany celibat, w tym znaczeniu najbardziej podstawowym. Po święceniach kapłańskich nie ma małżeństwa. Z chwilą, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, ma być dla małżonków, z parafii, ze w którym pośle buki, i bisku bezpośrednio, a nie kosztem żony i dzieci. Jeszcze też warto dodać, że nie ma powołania do bycia singlem. Niektórzy, nawet księża, czasami mówią, nie wiem skąd się biorze taki pomysł, że istnieje powołanie do bycia singlem. Nie ma czegoś takiego, do bycia samotnym, nawet w niby najpiękniejszych tam jakichś dziełach wolontariatu, zaangażowania typu caritas. Nie ma takiego powołania, bo Bóg stwierdza, że niedobrze człowiekowi być samemu. W związku z tym każde powołanie to jest powołanie do bycia dla kogoś wielkim darem, do wielkiej miłości albo w małżeństwie i, kapłaństwie, i w małżeństwie i rodzinie albo w kapłaństwie dla małżonków i rodziców albo w życiu konsekrowanym. No, życie konsekrowane polega na tym, że tworzymy wielką rodzinę taką jakby wielodzietną rodzinę zakonną w której każdy powinien kochać każdego i ta rodzina może posłać do innych rodzin, do świeckich że im pomaga na przykład zakładając szpitale, przedszkola, szkoły, ośrodki resocjalizacyjne dla trudnej młodzieży, a więc osoby zakonne żyją w rodzinie zakonnej, w rodzinie, gdzie powinno obowiązywać te same zasady, co w dobrej rodzinie każdej. Miłość, pomaganie sobie nawzajem i uświęcanie się wzajemne, plus działanie na rzecz świeckich właśnie małżonków, rodziców i ich dzieci, żeby byli coraz szczęśliwsi w tym trybie życia, czy w tym stylu życia, który podjęli. A więc to jest nasza rola kapłanów. Powtórzę, po to rezygnujemy z żony i dzieci, żeby wspierać małżonków i rodziców. I kapłan ma szczególną odpowiedzialność za przygotowanie do małżeństwa. Chcę powiedzieć z całą pokorą, że za każdym małżeństwem, które jest w kryzysie, kryje się jakaś, no mówiąc mocno, współwinę księży. Bo to przecież księża przygotowywali, konkretnie księża od, od chrztu, przez pierwszą komunię, katechizację, kurs dla narzeczonych, przygotowali tych ludzi do małżeństwa, być może zrobili jakiś błąd, jakieś zaniedbanie w przygotowaniu. To ksiądz był potem tym, który bezpośrednio przygotował daną parę narzeczonych. Ksiądz był świadkiem urzędowym przy ich ślubie. Ksiądz miał im w parafii i innych środowiskach pomagać po ślubie w ramach gospodarstwa małżeństw i rodzin, by byli wierni przysiędze. I jeśli małżeństwo jakieś wchodzi w kryzys, czy się wręcz rozpada, to jest jakiś dramat też nas księży. Bo my po to właśnie jesteśmy, żeby nie dochodziło do rozpadu małżeństw, żeby solidnie przygotowywać do małżeństwa, a potem solidnie pomagać małżonkom i rodzicom, żeby trwali wierności przy kazaniu. Dlatego w tych rekolekcjach będziemy analizować przysięgę małżeńską. Nie dziwcie się, moi drodzy świecy, że my księża się tutaj czujemy kompetentni, bo to jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek. Kiedy nieraz młodzież mnie pyta, co tam się książę zna na małżeństwie i rodzinie albo na miłości, to odpowiadam z uśmiechem, ja się znam tylko na miłości. To jest moja specjalizacja, dlatego że Bóg jest miłością, a ja jestem Jego świadkiem a pierwszym powołaniem, które Bóg podpada człowiekowi jest małżeństwo i rodzina, a ja jestem tego świadkiem. A sam nie zakładam małżeństwa i rodziny właśnie dlatego, żeby od, spokojnie, powtórzę raz kolejny, od rana do wieczora troszczyć się o małżeństwo i rodziny. To jest moje zadanie. I mam nadzieję, że w tych rekolekcjach i my, księża, i wy, drodzy, świecy będziemy raz jeszcze zgłębiać treść przysięgi małżeńskiej i żebyśmy my, kapłani, jeszcze lepiej Was wspierali na drodze małżeństwa i rodziny, a Wy, drodzy świecy, żebyście jeszcze lepiej realizowali przysięgę małżeńską, choćby w skrajnie trudnych warunkach. Szczęść Boże!